Nateu Tatesa. Witajcie. J.J. Abrams od jakiegoś czasu nakręca moją emocjonalną sprężynę i bardzo szybko ją przekręcił. W związku z jego pracami nad siódmym epizodem Gwiezdnych Wojen oraz tym, co zrobił z dwoma nowymi filmami Star Treka, a musicie tu wiedzieć, że jestem wielkim fanem uniwersum Star Treka. Wszystkie seriale, filmy, wszystko, co mi wpadło w ręce, zresztą jest, jest to serial mojego dzieciństwa, gdyż Star Trek Next Generation był pierwszym prawdziwym z prawdziwego zdarzenia serialem science fiction, jaki widziałem i zakochałem się w nim na całe życie, więc JJ Abrams wziął swoje parszywe łapska, ulubioną markę. I to, co z nią zrobił, za chwilę Wam o tym opowiem. Wiem, że część z Was była zachwycona być może nowymi filmami, nowymi częściami Star Treka. I od razu chcę Wam powiedzieć, że nie są one takie złe. Ale zajmę się tutaj omówieniem moich przewidywań, jak będzie wyglądał siódmy epizod Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne Wojny ponadto nie tylko sygnowane przez tym razem przez Abramsa, ale również przez Disneya. I co nam daje ta kombinacja e, dwóch specyficznych gigantów? E, otóż myślę i spodziewam się, że Nowe Gwiezdne Wojny, siódmy epizod będzie emocjonalnym rollercoasterem, który podobnie jak nowe filmy e, spod znaku Star Treka. Będzie nastawiony na dużą dozę szybkiej akcji, dużą dozę szybkich wrażeń. Spodziewam się po nowym epizodzie Gwiezdnych Wojen, że będzie również miał lekki posmak disneyowskiej Disney ręki, ale tej nowofalowej, tej, którą Disney od jakiegoś czasu serwuje nam chociażby poprzez Piratów z Karaibów zresztą tutaj a propos Piratów z Karaibów pierwsza część wspaniała lekka główny bohater no, kto nie kocha Jacka Sparrowa Jack Sparrow jest jednym z najlepszych Piratów w historii być może na nawet naj najlepszym ale tak naprawdę disneyowskie filmy. E, właśnie taką emocjonalną karuzelę i, i rollercoaster też nam serwowały, zwłaszcza w kolejnych częściach. E, spodziewam się, że mm, największe podobieństwa będą e, z drugą i, drugim i trzecim epizodem Piratów z Karaibów z drugą i dr trzecią częścią, które jak wiemy stawały się z, z części na część coraz bardziej emocjonujące, coraz bardziej dramatyczne, coraz bardziej mroczne, coraz bardziej epickie, ale nie wszystko co epickie jest wspaniałe z nadania. Nie wszystko musi być od razu epickie, nie, nie wszystko musi być szybką, emocjonalną przejażdżką. Ostatnie tendencje hollywoodzkiego kina są właśnie takie, żeby wszystko było tym roller coasterem, yy, Zwłaszcza jeżeli mówimy o filmach przygodowych O filmach, które no właśnie, mogłyby mieć w sobie dużo więcej głębi Ale zamiast tego postanawia się yy, postawić na tą akcję Postawić na, na tą szybkość, na szybkie emocje To jest fajny raz, to jest fajny drugi raz Ale na dłuższą metę moim zdaniem ja już osobiście mam tego bardzo szybko, mi się to znudziło, bardzo mam tego dosyć. Spodziewam się, że siódma część Gwiezdnych Wojen będzie właśnie skrzyżowaniem epickiego dramatyzmu drugiej i trzeciej, zwłaszcza trzeciej części Piratów z Karaibów z szybką akcją, którą Abrams nam pokazał i zaserwował w nowych filmach z poznaku Star Trek'a. I tutaj na chwilę wrócę do Star Trek'a Nieszczęsnego. Otóż, kiedy zobaczyłem pierwszy, pierwszy film e, po, po restarcie serii, e, który wyszedł spod e, rock, rąk e, Abramsa, miałem mieszane uczucia. E, ponieważ film sam w sobie był bardzo fajny. E, film sam w sobie mm, miał e, humor, miał akcję ciekawe efekty wizualne. To wszystko było jakby zrobione bardzo dobrze, bardzo efektownie, oglądało się bardzo przyjemnie. Te elementy humoru, które się pojawiły w filmie, były bardzo miłym akcentem i rozładowywały napięcie, dodawały po prostu emocjonalnego smaczku. Jednak... Podstawowy problem z nowym Star Trekiem był taki, że Star Trek jako uniwersum, jako idea to zawsze było coś głębszego. I tutaj yy, przyłączę się troszeczkę do yy, sporu między yy, starego sporu, który pamiętam sprzed kilkunastu lat, z, z czasów, kiedy byłem nastolatkiem, yy, już z czasów dzieciństwa, yy, odkąd żyję praktycznie, i od, odkąd zacząłem gdzieś tam spo, spozierać w świat widzę, że istnieje e, pewien e, konflikt pomiędzy fanami Star Treka i uniwersum Star Treka i Star Warsów i który jest lepsze? który jest lepszy? Otóż e, o ile lubię e, Gwiezdne Wojny i tutaj jestem na tyle zainteresowanym fanem, że leży mi na sercu dobro kolejnego epizodu Nawiasem mówiąc, chyba gorzej już nie będzie, ponieważ ostatnie części były dość płytkie i, i no właśnie, no myślę, że, że akurat Gwiezdne Wojny w tym momencie jest spieprzyć bardzo trudno. Już, już ich bardziej raczej Abrams nie spieprzy, może im nawet pomoże. Jednak uniwersum Star Treka wyróżniało się że było, nie, na, nie było nastawione nigdy ani seriale, ani filmy, nie były nastawione stricte na jako kino, science fiction, kino akcji. Były tam wątki psychologiczne, były tam wątki filozoficzne. Właśnie Star Trek zawsze miał dawać do myślenia. Star Trek zawsze był takim e, w uniwersum, które stara starało się jego scenarzyści, starali się przełamywać jakieś stereotypy kulturowe, w jaki sposób poszerzać świadomość widza, w jaki sposób dawać do myślenia, w jaki sposób stawiać trudne pytania, w jakich sytuacjach ludzkość jako całość może się znaleźć i jak zareagujemy, w jakiej sytuacji może się znaleźć pojedyncza osoba i, i jak zareagować. Zawsze Star Trek mnie mocno inspirował i właśnie ten, te wątki psychologiczne, te wątki te wątki filozoficzne, które były wplecione w całą bardzo fajną oczywiście fabułę pełną przygód, pełną akcji. To mi się zawsze bardzo podobało i to jest nieodłączną, nieodłączną częścią uniwersum Star Treka. Nie ma nic ważniejszego w uniwersum Star Treka jak te wątki psychologiczne, jak te wątki związane z, z kulturą kulturą życia na Ziemi. E, może, może powinienem to ująć inaczej. Z, z zadawaniem sobie pytań na temat człowieczeństwa przede wszystkim, z naszej przyszłości, e, naszego rozwoju właśnie. Dużo, dużo kwestii na temat rozwoju, e, zarówno teraźniejszego, jak i przyszłego dla, dla ludzi. I to wszystko mnie szalenie zawsze interesowało i do dzisiaj mnie interesuje. Natomiast to, co zrobił J.J. Abrams, zrobił świetny film, który pod każdą inną nazwą, pod każdym innym tytułem, wychwalałbym pod niebiosa jako świetny, świetny film science fiction. Ale w nowym Star Treku Abramsa zabrakło właśnie tych wątków dających do myślenia. Zamiast tego mamy emocjonującą jazdę rollercoasterem, trochę napięcia, trochę akcji, trochę humoru i tak naprawdę nic kompletnie więcej. Ja po pierwszym filmie byłem pod tym względem zawiedziony. Film mi się podobał, właśnie to jest, to jest takie sprzeczne uczucie, ponieważ film mi się podobał, nawet mi się podobał bardzo, a jednocześnie byłem zawiedziony. Jako fan Star Trek'a byłem zawiedziony, jako fan filmów science fiction byłem zadowolony. Jednak ostateczny rozrachunek był taki, że Postanowiłem z pewną nadzieją poczekać na część kolejną i pomyślałem sobie, no dobrze, tutaj przygotowali grunt e, szybką akcją i e, w jakiś sposób chcieli m, przyciągnąć nowych widzów, e, zrobić taką właśnie emocjonującą, niewymagającą specjalnie myślenia przejażdżkę, ale w kolejnych częściach spodziewałem się, że będzie e, przystopowanie, zwolnienie tempa i skupienie się bardziej na uniwersum. Tymczasem, co dostaliśmy w ramach y, Star Trek w ciemność? Into the Darkness. Otóż dostaliśmy jeszcze więcej szybkiej akcji i nic więcej. Tempo scenariusza Into the Darkness jest tak duże, że wiele osób słusznie wypomina na necie, że w tym filmie praktycznie nawet trudno się jakoś zaczepić w fabule, ponieważ przeskakujemy od sceny do sceny. Na początku uciekają z, z jak gdyby nigdy nic, wyjęta scena ucieczki pod wulkanu. Za chwilę przeskakujemy gdzieś indziej, za chwilę przeskakujemy gdzieś indziej. Ciągle coś, coś wybucha, ciągle coś się dzieje, ciągle główni bohaterowie są zagrożeni i ich życie wisi na wosku. No na litość boską kiedyś może by tu, tu się przydało zwolnić. I do końca filmu Into the Darkness, właśnie dostajemy taki zlepek scen akcji, które są skondensowane. Jedyna rzecz, która mi osobiście na chwilę, na chwilę podczas Into the Darkness, jakby moje zmysły się wyostrzyły i w pewnej nadziei z zainteresowaniem, to kiedy zobaczyłem statki Klingonów oj, statki Klingonów i wyglądają po prostu dzięki nowej technologii e, złowieszczo i, i po prostu następna rzecz, którą chciałbym zobaczyć w serii, to właśnie e, jakiś konflikt między, e, między Federacją a Imperium Klingońskim. E, obecna technologia fantastyczne stwarza m, m, warunki i jeżeli już mają być to filmy akcji, o napierdzielaniu, za przeproszeniem, no to niech Federacja zetrze się z Klingonami, ale tak na większą skalę, żeby były jakieś bitwy kosmiczne. No do tego Abrams by się nadawał i, i, i do tego, powiedzmy, to wszystko może zmierzać. Natomiast to, co mam nadzieję, że tak nie będzie, to mam nadzieję, że się nie okaże, że Klingoni są generalnie łysi. Tak jak to w Into the Darkness Mieliśmy właśnie niewiele, niewiele twarzy klingonów się tak naprawdę pokazało, ale to, co żeśmy zobaczyli, e, może niepokoić. Klingoni mają mieć długie pióra, mają być kudłaci, mają być e, zarośnięci, mają być dzicy. A jeżeli się okaże, że większość klingonów będzie w, w kolejnych filmach Abramsa, łys, łysa, ogolona, to wtedy w ogóle będzie wojna z mojej strony. E, <grym> i zapowiadam pewien bojkot. No i właśnie, po filmach Abramsa publika te, te filmy zebrały pewną, ale czy podbiły serca fanów Star Treka? Myślę, że my fani Star Treka, ludzie, którzy, którzy pamiętają dobre czasy dobre czasy kina. Moim zdaniem były dobre czasy kina. Kiedyś było więcej ciekawych filmów, które, nawet jeżeli to było kino klasy B, to ono było kinem często fajnym, interesującym. A dziś, yy, tak naprawdę, wszystko zaczyna być moim zdaniem na jedno kopyto. I yy, filmy z lat 80., 90. są dla mnie do dzisiaj często dużo lepsze, i część, często do nich wracam. Yy, a rzadko się zdarza, żebym wracał do jakiegokolwiek nowego filmu. Pojedyncze, pojedyncze, jakieś tam psychologiczne filmy, jakieś takie filmy, właśnie, które trochę wyłamują się z tego schematu hollywoodzkiego kina akcji. No, do takich wielkich filmów ewentualnie jeszcze wracam. Natomiast wracając do samych Gwiezdnych Wojen i uniwersum Star Treka, myślę, że fani Star Treka z nowymi filmami zaczęli się pomału godzić z rzeczywistością i to jest przykre fani Star Trek'a wzdychają i mówią no dobrze y, chociaż coś w ogóle wyszło ze Star Trek'a chociaż, chociaż zrobili nam jakiekolwiek filmy bo już wyglądało na to że w ogóle uniwersum umiera a nawiasem mówiąc tutaj taka szybka dygresja y, powstaje y, nakładem tak naprawdę w dużej mierze nakładem fanów i kilku starszych aktorów zainteresowanych. Serial Star, Star Trek Renegades, gdzie między, między innymi będzie grał, będziemy mieć Czekowa, dobrze mówię, i będzie kilku generalnie aktorów z pierwszego Star Treka. I zapowiada się, że to będzie fabuła, która w jakiś sposób będzie miała odrestaurować, odnowić, odnowić serialowe podejście do uniwersum, ale jednocześnie będzie czerpać ze starych jakby wzorców. Ja tutaj się spodziewam projektu ciekawego i mam tutaj nadzieję na takie właśnie zdroworozsądkowe połączenie tego, co dzisiaj jest potrzebne a i co dzisiaj jest w jakiś sposób preferowane, a jednocześnie jednak wykorzystanie i, i pozostawienie pewnych, pewnych, pewnego stylu starszych seriali. Zobaczymy co z tego będzie. Na Facebooku można znaleźć Trek Renegades i tam bardzo często są jakieś update'y można, można zobaczyć scenografię, charakteryzację, generalnie jakieś tam info na temat posuwających się prac. Bardzo mocno trzymam za, za, za ten projekt kciuki, ponieważ ci ludzie stwierdzili, że da się to uratować ich zdaniem, da się uratować uniwersum Star Treka takim, jakim ono być powinno. I chwała im za to, ja się obiema rękami, pod tą walką o przetrwanie prawdziwego, rdzennego uniwersum Star Treka podpisuje. Natomiast nowe filmy po restarcie. No właśnie, no część z nas się zaczyna godzić z tą rzeczywistością, która wcale nie jest do końca fajna. Samodzielnie te filmy, tak jak powiedziałem, one są samodzielnie fajne. To, to nie są złe filmy. Tylko że to są filmy, które mają yy, wielki napis Star Trek w tytule. I to jest coś, co zobowiązuje, to jest coś ważnego. I nie powinno się profanować po prostu do dobrych rzeczy. Z drugiej strony, z drugiej strony, co jest gorsze, kiedy y, uniwersum dane zmierza w kierunku takiego jakiegoś, nie wiem, rozcieńczenia, y, jakiegoś y, spłycenia, czy kiedy w ogóle znika na dobre. Jestem wielkim fanem uniwersum, uniwersum Stargate, Gwiezdnę Wrota. Zostałem nim już, już, już po 2000 roku jakiś czas, kiedy, kiedy na rynku od dawna były seriale Stargate SG-1, kiedy już było nakręcone chyba całe, tak mi się wydaje, dopiero wtedy odkryłem. I Star Trek, e, e, s, przepraszam, Stargate SG1 to jest do dzisiaj jeden z moich ulubionych seriali science fiction. Świetne, świetne kino przygodowe e, z humorem. E, wątki jakieś tam bardziej inteligentne się pojawiają, ale e, przede wszystkim jest to świetne kino e, przygodowe, świetny, świetny serial przygodowy, świetny fil, serial science fiction z wątkami przygodowymi, świetny, świetny humor, humor sytuacyjny właśnie w Stargate'ach jest rewelacyjny. Potem mieliśmy troszeczkę wtórny serial Stargate Atlantis, gdzie jedyna postać rodnej trzymała, trzymał mnie przy przy serialu i dla niego, dla Rodney'a oglądałem, dla McKee'a oglądałem ten serial. Był świetny aktor i, i po prostu e, no naprawdę, postać, która ratowała serial. Ale sam serial był w dużej mierze wtórny, jeśli chodzi o pomysły i, i w jakiś sposób powierał scenariusze, nawet ze, ze Stargate SG-1 często. E, także miałem takie, tak oglądałem go jako fan, ale. Ale SG1 jest lepsze, zdecydowanie. Potem w końcu scenarzyści stwierdzili, że nie wiedzą za bardzo, jak to dalej ciągnąć w tej formie. więc wymyślili, że zrobią coś w stylu, coś mocnego, coś w stylu Battlestar Galactica. I zrobili oczywiście Stargate Universe. Tylko że równać się z Battlestar Galactica nie mogli, ponieważ zabrakło im do, dobrych aktorów. Owszem, było w tym serialu dwóch dobrych aktorów. Doktorek był świetny i Eli był też bardzo, bardzo dobry, bardzo dobrze dobrany. Natomiast cała reszta to była taka amerykańszczyzna, takie młodzi amerykańscy aktorzy, których jakby wymienić w każdym momencie, to nawet człowiek by się nie kapnął, że, że się aktor zmienił, ponieważ nie mieli żadnego charakteru. W ogóle Kompletnie. Natomiast, oczywiście, w, w Battlestar Galactica mieliśmy całą plejadę świetnych aktorów, którzy mieli taki charakter, że, że byli niezastąpieni. Nie, nie, nie I właśnie taka różnica. Ja z czasem się przekonałem bardziej do Stargate Universe i po, powiedzmy, że pod koniec, kiedy anulowano serial, pożałowałem tego trochę. Szkoda, szkoda, bo ten serial zaczął się robić dobry, no ale. W końcu tak naprawdę od tamtego czasu cisza i generalnie miały, miały być różne rzeczy, miały być MMO osadzone w świecie Stargateów, miały być różne rzeczy, a marka umarła właściwie i nie zapowiada się nic, nie zapowiada na to, żeby miała naprawdę ożyć. I to jest przykre, przecież Stargate SG-1, sam serial jest chyba pobił rekord ilości najdłuższego serialu. Największej ilości odcinków najdłuższego czasu chyba, jeśli chodzi o całość, wśród seriali science fiction. 10 sezonów, na sezon przypada po 22 odcinki około, o ile pamiętam czasami 23, no ale średnia 22 odcinki na sezon, 10 sezonów. No to jest całkiem wynik naprawdę imponujący I tutaj nawet z seriale ze świata Star Trek'a zazwy zazwyczaj miały mniej, miały po 7 sezonów, już, już, już nie pamiętam niektórych seriali, ale powiedzmy, że chyba maksymalnie najdłuższy serial ze świata Star Trek'a chyba ma 7 sezonów, o ile się nie mylę. No i, có no i cóż, marka umarła, więc pytanie co gorsze, czy kiedy lepiej jest, kiedy stary, sędziwy y, wojownik y, złoży swoją skroń i y, y, zaśnie snem wiecznym, a inni będą y, opiewać go w legendach, czy lepiej podtrzymywać go przy życiu, y, y, wstrzykiwać mu botox i y, y, y, po prostu starać się, żeby y, na nowo naciągać mu skórę na twarzy i y, podawać jakieś sterydy, podawać jakieś y, jakieś kurcze nakręcające yy, alchemiczne wywary yy, panoramiksa I, i po prostu no właśnie, czy, czy, te, czy te nowe Star Treki, nowe filmy Abramsa, czy to, jest, czy to jest to, czy dobrze w ogóle, że one powstały? Ja mam cały czas mieszane uczucia i nie, nie jestem w stanie się tutaj opowiedzieć po jednej ze stron. Natomiast yy, Mogę z całą pewnością stwierdzić, na, obserwując obecne tendencje, jak będzie wyglądał nowy epizod Gwiezdnych Wojen. I y, Zobaczymy, czy się pomylę, zobaczymy, czy będzie tak, jak mówię, ale ja stawiam na emocjonalny roller coaster na skrzyżowanie trzeciej części Piratów z Karaibów z, drugą częścią, z pierwszą i drugą częścią tych nowych od, odsłon Star Trek'a. Dużo akcji, dużo napięcia, yy, bardzo wyeksponowane jakby emocje bohaterów w szybkich scenach, może troszeczkę humoru do tego i to prawdopodobnie będzie the end. To będzie tyle. Yy, myślę, że nic nie zostanie wykrzesane z marki Star Wars w tym momencie więcej. Myślę, że nie spodziewam się żadnych Żadnych głębszych, głębszych emocjonujących emocjonalnych wywodów, żadnych głębszych, dłuższych scen, żadnego zwolnienia, zwolnienia, zwolnienia akcji. I właśnie, fajnie jakby to wszystko trochę zwolniło. Ja jestem fanem filmów, w których główni bohaterowie się włóczą. Lubię filmy, w których jest dużo rzeczy między słowami pozostawionych, w których atmosfera i napięcie jakie istnieje, przestrzeń, jaka jest pozostawiona widzowi w, podczas oglądania, jest jakby przestrzenią, w której sam widz sobie dobudowuje pewne swoje domysły, pewne swoje emocjonalne elementy i takie filmy lubię. Lubię chociażby film między słowami, za to właśnie co tam między słowami jest. Lubię K-Paxa, też mi się pod tym względem bardzo podobał. Takich filmów jest więcej. Oczywiście to wymieniam tu filmy, które są zupełnie po drugiej stronie kija, zupełnie właśnie jako, jako totalne prze przeciwieństwo. Chociażby Sekretne Okno z Johnem Deepem gdzie nic się nie dzieje niby, ale tak naprawdę właśnie dzieje się bardzo dużo, a w pewnym momencie mamy wielki finał. I Brakuje mi większej ilości takich filmów właśnie, które byłyby filmami science fiction, ale jednocześnie byłyby filmami psychologicznymi, nie bardzo ciężkimi. Ja tutaj nie, nie szukam bardzo ciężkich psychologicznie Elementów w takich filmach, ale szukam takiej przestrzeni, i pod tym względem, na przykład Oblivion, nowy, nowy film, w którym, e, Boże, mam zaćmienie mózgu e, co do aktora, e, e, który gra w Oblivionie. Wiecie wszyscy, kto gra, więc nieważne chwilowo. E, Obliwion pod tym względem mi się podobał. Wiem, że mieszane uczucia gdzieś tam na necie są i różne osoby mówią, że to tam, to siamto, że aktor nie, że, że coś tam. Ale mi się właśnie podobało to, że mało efektów specjalnych, dużo gdzieś tam włóczenia się po tych pustkowiach, fajne plenery, właśnie takie surowe, takie minimalistyczne. Ja lubię ten minimalizm. To jest dla mnie bardzo istotny właśnie element. Ja lubię minimalizm w kinie science fiction. Lubię, kiedy akcja jest skupiona na głównych bohaterach, na aktorach, na postaciach, a tło jest tłem. I nie, że wszystko wybucha, wszystko się rusza, tak jak w nowych filmach, tylko właśnie dlatego też lubię filmy z lat osiemdziesiątych, początku 90., gdzie tło było tłem. Były jakieś scenografie, które gdzieś tam sobie były, ale jednak aktorstwo i, i skupienie na akcji na, na samych postaciach, to było, to było to i do dzisiaj mnie to interesuje dlatego, dlatego wypatruję filmów, które robią takie rzeczy, gdzie akcja jest totalnie osadzona i skupiona na, na aktorach, na głównych bohaterach a gdzie scenografie są, są tłem, które ma gdzieś tam być ma ma dawać jakieś wrażenie albo wrażenie przestrzeni albo wrażenie jakiejś klaustrofobii, ale je, ma, by, ma, ma być tłem, nie ma być odwróceniem uwagi widza od tego co, co się tak naprawdę powinno dziać w filmie a często dzisiaj w nowych filmach bogate tła, bogate efekty specjalne odwracają uwagę od braku jakiejkolwiek głębi a aktorzy w tym wszystkim jakby giną gdzieś stają się, zlewają się z tym tłem, to mi się zupełnie nie podoba więc ostateczny werdykt i konkluzja nowy epizod Gwiezdnych Wojen, epizod siódmy on będzie prawdopodobnie trochę lepszy od poprzednich, od tych nowych epizodów, ponieważ one nie były, po prostu nie były rewelacyjne i z różnych względów nie były rewelacyjne idiotyczne postacie typu Jar Jar Binks. Kiepsko dobrany aktor na Anakin'a Skywalkera jego kurczę łzawe sceny. Mnie się to wszystko nie podobało. Za mało dobrych scen, za dużo złych scen było w, w tych nowych, nowych aranżacjach, nowych częściach Gwiezdnych Wojen. Więc sądzę, że Abrams wyciągnie z tego więcej, że, że to będzie lepsze od tego co było, już gorzej nie będzie, ale głębi jakiejś specjalnej nie uświadczymy. Będzie to emocjonalny roller coaster. I to wszystko ode mnie e, tym razem, troszeczkę się już rozgadałem widzę. E, ale widzicie, jestem wielkim fanem e, Science Fiction, e, ale od Science Fiction wymagam pewnej głębi i to właśnie w science fiction mnie ciągnie, nie jakieś laserki, jakieś robociki, jakieś pierduki e, oczywiście lubię technologie futurystyczne jak najbardziej, ale w science fiction ma być jakąś przenośnią, która mówi nam o nas samych, o naszym życiu, o tym do czego zmierza ludzkość, jak to może być science fiction ma stawiać trudne pytania science fiction ma dawać do myślenia i po to jest science fiction to właśnie lubię w science fiction więc jeżeli to jest to jest dobrze, jeżeli tego nie ma to zawsze będę kręcił nosem. więc tyle ode mnie dzięki za wysłuchanie kiedy coś się nowego pojawi to się coś nowego pojawi trzymajcie się i niech moc będzie z wami